cień waśni, szura Udowodnię, że ja też mogę być wyśmienitym ninja. Pokażę to nawet bez ninjutsu czy genjutsu. Chcę to pokazać całemu światu. Dobra! Przede mną cały dzień treningu. A, a, Ej, krzyczas jak leci? A, Naruto, dzień dobry. Dzień dobry, więc babcia Tsunade już cię przebadała? A, no i co ci powiedziała? A, a, a, a, Dobrze, że tu jest, bo wioska jest w tarapatach. Wiesz o tym? Potrzebujemy teraz wszystkich ninja. Tak, masz rację. Więc będzie najlepiej, gdy wrócisz do formy tak szybko, jak się da, Naruto, tak? Naruto. Ha? O co chodzi? Wszystko. Co się dzieje? Konohamaru? Ha? Jak to nie rozumiem? Zabarykadował się. Uh -huh. A, co zrobił? Ogień, który wciąż płonie. Wystarczy już! Nie chcemy się włamywać! Proszę bardzo, tylko spróbujcie! Jestem wnukiem trzeciego Hokage! Występując przeciwko mnie, występujecie przeciwko mojemu! Dziadkowi! Przeciwko samemu Hokage! Pani Tsunade ma coś ważnego do zrobienia i koniecznie musi tam wejść. BOMBY PIETRZOWE! Spróbujcie wejść, a będzie tylko gorzej. Przedziem tam łapki! Szanowny wnuku, nawet ty! Są rzeczy, na które nawet ty nie możesz sobie pozwalać! No, wychodź! I Czy nie za wcześnie na takie hałasy już mnie głowa rozbolała? Pani czu hmm? We dwóch nie możecie poradzić sobie z dzieckiem? No. Wyciągnijcie go stamtąd. Proszę pani, on jest wnukiem trzeciego Hokage. I, I co z tego? Ja jestem wnuczką pierwszego Hokage. To mną powinniście się teraz przejmować. Ech. Ech. Z tego, co widzę, temu burzoncowi przydałoby się dobre lanie. Wyciągnąć go stamtąd! Tak, tak jest! jest. Hmm. Chwila! Nie! Naruto! Zaraz, zaczekajcie chwilę. Nie wiem, co się tu dzieje, ale nie bądźcie zbyt surowi dla Konohamaru. Proszę, babciu Tsunade. Więc to twój przyjaciel? aha. aha. Nie martw się, wyciągnę go! Pozwól mi z nim porozmawiać. Mnie wysłucha. Chcę, by do wieczora go tam nie było. Do wieczora? Ale... Pani Tsunade! Zaraz! Witam ponownie. O, cześć Sakura. Nie wiesz, że Sasuke został wypisany? Tym razem przyszłam do Lee. Powinien być teraz na rehabilitacji. Nie ma go na liście. To dziwne, nigdy się nie spóźnia. Tak, to prawda. Szanse na powodzenie operacji wynoszą 50%, a jeśli się nie uda, on umrze. Konohamaru! Co ty tam właściwie robisz? Wiesz, mam pomysł. Pójdziesz ze mną na ramen? Co ty na to? Jesz ile chcesz. Ja stawiam. Gorące, zwędzoną wieprzowinką. Z jajkami i różnymi pysznościami, więc... Hej, powiesz coś wreszcie? Powiem. Zamknij się i odejdź. Żaden dzieciak nie będzie tak do mnie mówił. Koniec tego. Wyłaś natychmiast albo cię stamtąd wyciągnę. Tak, tak. Tylko spróbuj. Ty mały... Sakura... To dla ciebie. Dla... dla mnie? Naprawdę? Bardzo ci dziękuję. A, a, oj, najmocniej przepraszam. Spoko. Słyszałeś? Sasuke jest już w domu. Szybko dochodzi do siebie. Mówię, że wkrótce będzie tak sprawny jak kiedyś. Wszystko dzięki pani Tsunade. Miło mi to słyszeć. Wszyscy powinni się cieszyć. To co o niej mówili jest prawdą. Powinna zająć się też tobą. Na pewno przyspieszyłaby twoje leczenie. A, możliwe. A jeśli ja mogę tobie jakoś pomóc, to wystarczy, że poprosisz, tak? Doceniam to. Dziękuję, Sakura. No dobrze, do zobaczenia. Popatrz tylko, jakie nudne jest to miejsce. Tak samo nudne oh, jak trzeci Hokage. Pani Tsunade! O, oh, jestem wyczerpana. Chcę gdzieś usiąść i się napić. Czy proszę o zbyt wiele? Ha? Skoro pani chce, jeśli to absolutnie konieczne, znajdę pani miejsce, gdzie się pani napije. Naprawdę? Ale jeśli obieca mi pani wziąć się do pracy? Proszę bardzo, chciało się pić. To teraz można. Śmiało! Słuchaj mnie, filiżanka herbaty to nie do końca to, o czym marzyłam. Dobrze wiem, o co pani chodziło. Czasem myślę, że znam panią lepiej niż pani zna siebie. Co to ma znaczyć? Poczuła pani ulgę, że nie może wejść do domu Hokage, gdyż oznacza to, że nie musi pracować, prawda? I ma pani nadzieję, że Naruto będzie się męczył cały dzień. Hmm. Może. W każdym razie, oto najnowsza lista miejscowych ninja. Proszę ją przejrzeć, bo ostatnio zaszło wiele zmian. Musi się pani z nimi zaznajomić. Ma pani mnóstwo pracy. Ech, to strasznie nudne. O, mają słodkie kluseczki, ha? Wiesz, że po nich mi się odbija? Hej, Konohamaru! Wyjdź stamtąd wreszcie, dobrze? Albo chociaż powiedz mi, po co to robisz? Może mógłbym ci jakoś pomóc? Proszę, Konohamaru. Maru?... No dobra, koniec uprzejmości. Heh. Jestem wściekły! To koniec! Cieniste klon Jutsu! Jak, jak chcesz go do hamaru! Wchodzimy! Raz, dwa, trzy! <śmiech> Powinienem był to zauważyć. Naruto, nic ci nie jest! Nie, tylko czuję się jak idiota. Zapomnij. Ten pokój należy do mojego dziadka. Nikt tu nie wejdzie. Heh. Osiem misji klasy D, trzy klasy C. Dokładnie jak drużyna Kurena'i. Nie trudno zauważyć, o czym myślał trzeci Hokage. <laughs> Ta drużyna jest lustrzanym odbiciem składu ich rodziców. Rozumiem. O, jak wyważony jest skład tej drużyny. Każdy członek ma swoją specjalność. ja mi zdrętwiała. Muszę się przejść. Sukces. sukces. I co teraz robisz? Ja, ty mały uparte Dobra. Jeśli tak chcesz grać, to proszę bardzo. To pokój trzeci! Więc o to chodzi. A. Jestem jego wnukiem. Będę bronić jego rzeczy. Nie ma teraz czasu na takie zachowanie. Jesteśmy zagrożeni. Wioska potrzebuje ochrony. No i co? Jak dla mnie, to ta głupia wioska może nawet spłonąć. Dobra, teraz przesadziłeś. Mam już tego dosyć. Koniec zabawy. Mogę bez problemu zniszczyć te drzwi, choć miałem nadzieję, że nie będzie takiej potrzeby. Naruto, uważaj! <śmiech> Babcia Tsunade? Chwila, ostrożnie! Jest tak, Gonohamaru. Wioska ma teraz poważne kłopoty. Musimy wziąć się w garść, bo jesteśmy osłabieni, a wciąż dostajemy nowe misje. Tak, tak. Może już zapomniałeś, ale sam ci o tym mówiłem. Pamiętasz? No dobra, dobra. Ale chodzi o to, że nie możemy odrzucać misji, bo wszyscy dowiedzą się o naszej słabości, co sprowadzi na nas kolejne kłopoty. Dobra, Iruka-sensei już nam o tym mówił, kapuj. Co jest? Może po prostu nie lubisz babci tsunami. Nie, nie! Nie o to chodzi! Więc o co ci chodzi? Wkrótce już nikt nie będzie nazywał mnie szanownym wnukiem. Będę zwykłym Konohamaru. Ale powiedz, co w tym złego? Niczego nie rozumiesz. Jak to? Myślałem, że nie cierpisz, gdy tak się do ciebie zwracają. Chodzi o to, że niedługo wszyscy zapomną o staruszku. Ha? To nie potrwa długo. Zapomną, jakim był wspaniałym ninja. Pamięć o nim wrzucą na dno szafy, niczym stary but. Wszystko tak szybko się zmienia. Wioska nie jest taka jak kiedyś. Ale to wciąż ta sama wioska. To się nigdy nie zmieni. Jestem przekonany, że ludzie nigdy nie zapomną o twoim dziadku. Będzie pamiętany nawet wtedy, gdy nas już nie będzie. Zapomną. Zobaczysz. Mówię ci, że nie! Mylisz się! Czyżby? A od kiedy to jesteś taki mądry, że wiesz, że się mylę? Bo się mylisz! Ja! A -a -a! Mam cię dość! Ja! Idziesz ze mną! Gdzie? Najpierw pójdziemy do babci Tsunade i każemy jej przyrzec, że nasza wioska nigdy się nie zmieni. Potem zbierzemy wszystkich mieszkańców, żeby obiecali, że nie zapomną o staruszku. Uh. <śmiech> to powinno cię zadowolić, co? <śmiech> Nie powinny nam była spuszczać jej z oczu. Zaprowadź mnie do niej. Przywrócenie oryginalnej struktury. Więc tutaj pani jest, złapałyśmy pan! Pani Tsunade, pani naprawdę się uczy. Mogłabyś się uciszyć, próbuję się skupić. A, co pani powiedziała? Pani nigdy nie była w stanie skupić się na niczym! Ha? To chyba głos Sizumę! Oj, uspokój się. Myślałam właśnie o tym medycznym ninja, Kabuto. Co z nim? Chodzi o jego zdolność ciała do tworzenia nowych komórek. Gdybym mogła zastosować tę technikę u pacjenta. Chodzi o Roka tak? Nawet gdyby podniosło to jego szanse zaledwie o 1%, to myślę, że warto spróbować. Skuteczność tej techniki zależy w dużym stopniu od osoby, która jej używa. Nawet pani może mieć z tym problemy. A wiesz, jak to sprawdzić? Pamiętaj, w końcu jestem piątym Hokage. Oh. Nie mam wyboru, Konohamaru. Muszę pójść. W końcu jestem trzecim Hokage. Jeśli tak wygląda bycie Hokage, to zrezygnuj. Wszyscy w tej wiosce są dla mnie jak rodzina. A Hokage to w końcu obrońca swojej rodziny. Hamaru, o co chodzi? Nie chcesz pójść do babci Tsunade? Nie! Hmm. W końcu jestem piątym Hokage. Nie mam wyboru, Konohamaru. W końcu jestem trzecim Hokage. Nie mam wyboru. W końcu jestem szanownym wnukiem. A? To znaczy, jestem Hamaru z wioski ukrytej w Hej! Dokąd idziesz? Zaczekaj Konohamaru! Co w niego wstąpiło? Hej, Hamaru! O co chodzi, pani Tsunade? Nic, nic...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 Od samego początku Guy Sensei tłumaczył mi, że zostanę wspaniałym ninja dzięki wysiłkowi, doświadczeniu oraz sile młodości. Zanim go poznałem, byłem zagubiony. To on pokazał mi nową drogę. Jest to droga usłana walką i ciężką pracą, prowadząca do celu, o którym nawet nie śniłem, że kiedyś do niego dotrę. Lecz teraz... W następnym odcinku Sensei i uczeń. Więzdy Shinobi.